Koniec książki Leona Mitkiewicza Wspomnienia kowieńskie 1938-1939 Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1993. Czytał Marek Prałat Realizacja akustyczna Joanny Ciborskiej